Śląskie Centrum Wolności i Solidarności Stefan Kosiewski do prezydenta Katowic Piotra Uszoka Z Frankfurtu nad Menem czyta autor Szanowny Panie Prezydencie W Argentynie skazano dzisiaj na kary dożywotniego więzienia dwunastu generałów którzy do 1983 roku rządzili w dyktatorski sposób tym krajem. W Polsce natomiast nie tylko Jaruzelski i Kiszczak korzystają z przeróżnych przywilejów, leczą się na przykład do dzisiaj na koszt podatnika w rządowych klinikach, pobierają generalskie emerytury za bezprawnie wprowadzony stan wojenny i jego śmiertelne ofiary. Dla sądów i sędziów Rzeczypospolitej Polskiej żydokomunistyczni zamachowcy z 13 grudnia pozostają wciąż niedotykalni, bowiem w Polsce sprawuje władzę szatański układ. Zgodnie z ustaleniami przyjętymi w Magdalence przy udziale przedstawicieli Episkopatu Polski prezydentem Rzeczypospolitej najpierw został Wojciech Jaruzelski po nim Lech Wałęsa i Lech Kaczyński zaproszeni do tych konszachtów wciągnięci do antypolskiej zmowy Złoczyńców, przez szefa kontrwywiadu wojskowego, Kiszczaka, który został ministrem spraw wewnętrznych PRL-u, między innymi dlatego, że w latach 70. nie umiał sobie poradzić na wybrzeżu z kilkuosobowym komitetem tzw. wolnych związków zawodowych założonym przez członka trockistowskiego koru Borusewicza, syjonistę wykształconego na historyka, na kulu oraz inżyniera Andrzeja Gwiazdę. Przy czym Gwiazda, zanim związał się z ipn gdzie przedłożył zapewne wiarygodny życiorys, gdyż według oficjalnego życiorysu dostępnego w internecie, najpierw studiował dwa lata przed wojskiem, a po wojsku jeszcze ponad dziesięć lat na jednym i tym samym kierunku studiów. I nie wydawało się to jeszcze do dzisiaj żadnemu ubowcowi podejrzane, że po skończeniu tych dwunastoletnich studiów Andrzej Gwiazda Dostał zaraz pracę jako asystent naukowy na tej samej Politechnice, której ubowcy widocznie nie mieli na oku. Tak samo jak i jedynego korowca w Gdańsku, Borysewicza, z którym spotykał się przecież według oświadczenia Wałęsy potajemnie, a nie w celach seksualnych, Oficer SB o nazwisku Chodysz, chociaż słowo chodem to po niemiecku i w żydowskim żargonie jidysz jądra. Tak wiele fałszu wprowadziła diabelska cywilizacja śmierci do życia narodu polskiego, że nie wiadomo od jakiego robactwa Należy najpierw się otrzepać, zanim zacznie się wreszcie mówić otwarcie i wprost, językiem cywilizacji miłości do bliźniego swego, do czego zobowiązał nas testamentem błogosławiony Jan Paweł II, którego pomnik polecił Pan jednak postawić przy katedrze, kierując się prostą myślą mojego kolegi po piórze, profesora Tadeusza Sławka, a wbrew mojemu projektowi symbolicznego osadzenia pomnika Karola Wojtyły, papieża z Polski na Placu Zwycięstwa w Katowicach. Na miejscu Stojącego tam do dzisiaj pomnika wzniesionego w czasach stalinowskich ku chwale sowieckiego oręża. 26 października bieżącego roku podpisał pan w Katowicach, wespół z innymi, list intencyjny w sprawie utworzenia instytucji kultury. Dokument ten w preambule mówi o tym, że strony podejmą współpracę w celu powołania instytucji kultury na podbudowie muzeum przy kopalni węgla kamiennego WUJEK. W siedmiu artykułach składających się na list intencyjny, symbolicznie, jak siedem świateł świecznika świątynnego, Mowa o woli prowadzenia powstałej instytucji jako, przytaczam, wspólnej instytucji kultury. Koniec przytoczenia. A także o uprawnieniach wysokich umawiających się stron, znowu przytoczenie, odnośnie treści statutu, powołania dyrektora oraz likwidacji instytucji kultury. Koniec przytoczenia. Jest rzeczą zrozumiałą, że instytucja, nazywana już Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, tudzież placówką wystawieniczo-badawczą o charakterze ogólnopolskim, jest potrzebna z wielu względów i wzbudziła szerokie zainteresowanie społeczne. Które wyzwalać winno zdrowe ambicje i potrzeby rzeczowych rozmów kompetentnych ludzi na temat projektu, którego nie jest w stanie udźwignąć samo tylko miasto Katowice. Przy tym należy wspomnieć, że drugie miasto w drugim końcu Polski. W gorszących okolicznościach zdecydowało się niedawno powierzyć kierowanie podobną placówką osobie nieposiadającej polskiego obywatelstwa oraz o niesprecyzowanym pochodzeniu narodowym, czyli nieposiadającej wymaganych kwalifikacji moralnych. Mającą zaś przy tym jasny, proniemiecki życiorys i profil polityczny. Katowice od kilku lat są miejscem niebezpiecznego dla konstytucyjnej jedności Polski eksperymentu politycznego, związanego z dopuszczeniem do władzy zwolenników tzw autonomizacji Śląska. Zakładana między innymi przeze mnie w regionie śląsko-dąbrowskim Solidarność nie powstała z inspiracji żydowskich rewizjonistów z ani żadnych ziomkostw autonomistów żydowskich czy rewanżystów niemieckich. Solidarność na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim była polskim ruchem o charakterze robotniczym i narodowym. Taka sama była Solidarność w zdecydowanej większości i dlatego uczestnicy antypolskiej zmowy w Magdalence nie zgodzili się przywrócić naszej solidarności, lecz założyli nowy związek zawodowy, który w zdradzieckim zapale założył potem rząd pod kierownictwem Krzaklewskiego i Buska, którzy sprzedali te polskie zakłady przemysłowe, miejsca pracy milionów Polek i Polaków, których nie sprzedali globalistom, komuniści Kwaśniewskiego i Belki, liberałowie Bieleckiego i Balcerowicza. Leningrad w Rosji zmienił już dawno nazwę na Petersburg, a pan odpisał mi w 2005 roku, że nie może usunąć pomnika z Centralnego Placu Katowic, symbolu panowania w Polsce obcej władzy przyniesionej na bagnetach i czołgach obsadzonej przez agentów NKWD i KGB, takich jak TW Wolski, zaś na Uniwersytecie Śląskim z którego mnie w 1977 roku wyrzucono za działalność antykomunistyczną obcą władzę reprezentowaną przez człowieka który działał także i na moją osobistą szkodę akwitował pobierane pieniądze z funduszu operacyjnego służby bezpieczeństwa jako TW Irek List, który wtedy otrzymałem od świętej pamięci ministra Andrzeja Przewoźnika, zawiadamiał mnie o zgodzie ambasady Rosji na przeniesienie tego pomnika w ustronne miejsce. Przesłałem panu to pismo. W Czeladzi i w Dąbrowie Górniczej mamy takie same pomniki, Zniewolenia narodu polskiego, które służą gloryfikacji systemu zakazanego w konstytucji RP. Jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego jest przedstawiciel rządu RP, wojewoda śląski, drugim marszałek województwa śląskiego. W stanie wojennym komisarz wojskowy zawieszonego Związku Zawodowego NZ Solidarność zapłacił mi jako pracownikowi zarządu regionu jedynie pensję podstawową za pierwszy miesiąc grudzień, zaś potem odmówił bezprawnie płacenia i nie skierował do zastępczej pracy, do czego był zobowiązany uchwałą o wprowadzeniu stanu wojennego. Nie miałem za co żyć, a byłem nachodzony przez milicję, rewidowany, prowokowany, wzywany przez prokuraturę w Katowicach, zmuszony do emigracji politycznej. Kilka lat temu zwróciłem się do wojewody śląskiego Pietrzykowskiego o wyrównanie rachunku krzywd. Nie chodzi tylko o moje, prywatne krzywdy. Poszliśmy na rozmowę do gabinetu wojewody z Kazikiem Świtoniem w towarzystwie innych osób. Częściowa dokumentacja filmowa tej wizyty znajduje się w internecie. Wojewoda nie wyraził zainteresowania moją propozycją powołania Funduszu za dość uczynienia. Centrum Wolności i Solidarności zakładane jest w Katowicach bez uczestników procesu, w którym skazano mnie wyrokiem Sądu Rejonowego w Sosnowcu w marcu 1978 roku. Ja natomiast chciałbym zapytać, czy władze polskie w Polsce zadość uczyniły już wszystkim krzywdom wyrządzonym Polakom po wprowadzeniu stanu wojennego? Czy nie mają już słusznych pretensji do tych władz, żony po zabitych górnikach, dzieci i wnuki? Kazik świtoń. Od 1978 roku prowadził działalność opozycyjną. Pierwszy w Polsce założył Komitet Wolnych Związków Zawodowych ze stratą dla swojej licznej rodziny. Nędza naszego życia, nędza emigrantów politycznych z Solidarności i poniewierka polskich rodzin, to są fakty, które winny być badane przez zakładaną instytucję, gdyż dążenia niepodległościowe narodu polskiego na Śląsku i w Zagłębiu winny być badane i dokumentowane bez względu na to, czy któryś kolejny rząd po Magdalence zlikwiduje archiwum IPN, w którym nie ma przecież i tak całości dokumentacji na temat różnych spontanicznych często form, w których realizowaliśmy nasze dążenie narodu polskiego do wolności. Wczoraj prokurator generalny Seremet powiedział, że potrzebna jest nowa ustawa o prokuraturze. Mam nadzieję, iż jest to dowód na to, że ludzie sprawujący w Polsce władzę z woli mniejszości, gdyż zdrowa większość narodu polskiego odmówiła udziału, w wyborczej, że ci ludzie u władzy zrozumieli wreszcie, iż nie można wiecznie rządzić narodem bez mandatu do tego rządzenia. Nie można bez końca sprzedawać własności narodu polskiego, bo kiedyś zabraknie tego sukna, nie może były prezydent Wałęsa głosić bez przerwy i bez końca pochwały globalizacji. Bo wreszcie musi mu ktoś powiedzieć, że globalizacja to miliony hektarów ziemi w Etiopii wykupione przez Chińczyków, a także w Ameryce Południowej żeby wyżywić miliard trzysta milionów Chińczyków kosztem milionów murzynów, rokrocznie dożywianych przez Zachód pomocą humanitarną w wysokości kilku miliardów dolarów. Globalizacja to zasiłki z Unii dla rolnictwa w Polsce, które Jarosław Kaczyński Obiecał przed wyborami zwiększyć po tym, jak rząd Marcinkiewicza i rząd tego samego Kaczyńskiego zwiększyły w Polsce obszar ziemi sprzedanej cudzoziemcom. Tak samo jak Putin sprzedał ziemię uprawną w Rosji tak zwanym Holendrom. Prezydent Komorowski. Powiedział także wczoraj, że Polska wejdzie do strefy euro po spełnieniu przez nasz kraj wszystkich warunków. A czy słyszał pan, może panie prezydencie Katowic, żeby prezydent Komorowski lub premier Tusk postawił tej strefie euro z naszej strony chociaż jeden warunek? Czy można realizować politykę suwerennej Polski bez określenia wprzód własnego interesu narodowego? Czy nie wystarczy, że Polska była traktowana w procesie akcesyjnym do Unii jak klient, który zabiega o to, żeby silniejszy chciał go wykorzystać jak tirówkę, której się nie płaci? Rzeczpospolita Polska jest państwem mafijnym terenem przestępczej działalności band żydowskich osobników ukrytych w strukturach administracyjnych, policyjnych, prokuratorskich, sądowych, więziennictwa itd. Tak Walczyliśmy ze zniewoleniem komunistycznym. Zakładaliśmy solidarność, niesieni etosem złotej polskiej wolności, porywani marzeniem o całości i niepodległości ojczyzny. Pan przeznacza w przyszłym roku 200 tysięcy złotych z budżetu miasta Katowic, wiedząc, że jest to suma mniejsza od Pana zarobków netto. Przytaczam Pańskie słowa. Chodzi przede wszystkim o zatrudnienie pracowników i bieżące utrzymanie. Nie wykluczam, że kwota może wzrosnąć, bo przecież bardzo ważna jest promocja miejsca. Koniec przytoczenia. Dodaje prezydent Katowic, pisze Gazeta Wyborcza, informując, że sekretarz Kunert uważa, że w Katowicach powinno powstać coś podobnego do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Czy mógłbym pana prezydenta poprosić, żeby pan zapytał, Pana sekretarza Kunerta, ile zarabia Bazyl Kerski w Gdańsku, który wcześniej robił w Berlinie za Niemca, bo w odróżnieniu od niego to ja jestem Polakiem z ojca i z matki Polki oraz obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej na azylu politycznym w Niemczech a poza tym jestem starszy od niego oraz mam jasną i czytelną koncepcję Centrum Wolności i Solidarności, z którą częściowo zapoznałem też między innymi różnych ministrów kultury, prowadząc chociażby od lat podmiot o nazwie Polnisches Kulturcentrum EV, we Frankfurcie nad Menem. Z szacunkiem? Z Frankfurtu nad Menem, mówił Stefan Kosiewski.